twoje serce, nie to was gośniku, ty kochany Nie masz serca, pokazałeś tu po cichu Nie liczy się co czuję. osoba zakochana Ważne by zamucić chuja i powiedzieć dla scenara Lepszy argument siły, nie siła argument. Komplami do babu, a dziewczyna na wieczór chwali się, się że tyle już ruchałeś A zawiodłeś dziewczynę i zbaśniłeś się ładnie pocieszysz mnie teraz, jestem już gotowa na to Ale chuj mnie to obchodzi i tak zostaniesz szmatą Dziewczyna załamana, od wódki zapuchnięta A ty obracasz inną, współczuję ci maleńka, Kiedyś może zrozumiecie, jak to wszystko boli Nie mówisz, że dziewczynę tylko chłopak to, woli, to nie dotyczy mnie Tutaj to nie wchodzi w grę Moja ksywka, każdy wie, klamra Szanuje się, kto mnie zna, ten dobrze wie A kto nie zna, zamknij się Jeśli nie znasz, nie oceniać, zazdrość siebie Wiem, rozpiera Gdybym była taka jak ty, to by wybuchła afera Kawał z ciebie jest pustaka, który chce, to cię dociera A więc z tego, co wynika, nie ma tufer zawodnika Ksywka, alkoholika Czy to cię rajcuje? Wódka nie pomoże, nawet najlepszy sprzęt Śmiej po sumienie, to ominiecie Są dziewczyny jeśli Nie chcę je stracić Wiemy do razu was szuka Na wieczu ci wystarczy Problem tkwi w tym, że nie Wszystkie są takie, większość szanuje się, lecz głupota jest standardem Tu gdzie nawet seks możesz za pieniądze kupić Chociaż pewne rzeczy po prostu nie powinno się Możesz myśleć, że twoja laska chce zguby A potem zwyczaj nie zapomni, co zrobiłeś się Uczuciami się zabawić, wykorzystać i zostawić Nawet nie myślisz jak Możesz się uczyć zranić To skurwesyństwo, które paduje na świat Dziś nas jest na czasie, nasz realiz dobrze znacie Ja realizuję plany i poszerzam teren działań Musisz przestrzegać zasad, gdy nawijasz o zasadach Tak jak ja, wspólny z klamrą na jednej pętli Choć dużo się zmieni, my już żeśmy swoje przeszli Nie rób z dziewczyny dziwki, bo staniesz ja w Który zazna relaksu, ja wyłożę komuś w Który samotny będzie uciekał na nałogi Weź poglądaj na wnętrze, a nie na rozwarte nogi ka. Dziewczyna to nie przedmiot, więc nie traktuj jak rzecz. Ty ty chciałbyś by każdy, tak jak ją szanował cię Dziewczyna to nie skarb, którego możesz zakopać Ona ma swoje uczucia, więc uszalej to ty szłopak